Witam wszystkich, z tej strony Skóra. Dzisiaj opowiem wam o jednym z pierwszych, najważniejszych komiksów, nie tylko dla mnie, ale i dla świata polskiego komiksiarstwa, mianowicie Szninkiel, wydany pierwszy raz w Polsce w 1988 roku przez Orbit, Orbita wydawnictwo, który to komiks w roku 2001, bodajże drugim został wznowiony w kolorze w trzech zeszytach, czyli wydanie rozbite na trzy tomy ja teraz po czasie powróciłem do tego komiksu powróciłem do niego w jeszcze nowym wydaniu to bodajże był chyba Egmont już oddałem właśnie swój egzemplarz do biblioteki, kolorowy tym razem zebrane wszystko w jednym tomie oczywiście mówimy o rysunku Grzegorza Rosińskiego i scenariuszu Ren Van Hamma to oczywiście komiks twórców Torgala. 88. rok i jest on określany jako pierwszy komiks wydany w Polsce będący powieścią graficzną. Czyli nie liczymy tutaj takich zeszytówek jak na przykład Kapitan Żbik, Asterix, Kajko i Kokosz, tylko mówimy o powieści graficznej, porządnym, dużym. Zbiorze historii epickiej. Jeszcze no, wcześniej był tytuł Romek i Atomek, Cho chociaż właśnie wcześniej sam szninkiel był no, podzielony i był wydawany jako zaszytówka. Bodajże we Francji. W dziesięciu odcinkach, w latach 86-87, czyli francuskojęzyczny oryginał, w czasopiśmie A. Sivre, w kolorowym wydaniu za barwy opo odpowiada kolorystka Graza To pseudonim Grażyny, Grażyny Fołtyn Kasprzak. W 2010 wydanie zostało wznowione przez Egmont Polska w ramach czarno-białej wersji ekskluzywnej reedycji komiksów Rosińskiego. Czyli ten czarno-biały komiks też żyje swoim życiem. Toczą się spory, która wersja lepsza? I najważniejsze, co chcę powiedzieć w tej audycji, osobista historia jak wyglądał mój powrót do tego komiksu, który pierwszy raz czytałem w latach, myślę, że 90., właśnie we wspomnianym wydaniu wydawnictwa Orbita. Pamiętam ten czarno-biały kolor czarno-biały komiks, który przeze mnie za dzieciaka był kolorowany kredkami. Pamiętam do dziś pewne wybrane sceny, szczególnie pewnie te krwawe i erotyczne zarazem. Scena tutaj z taką wróżką, która najpierw wygląda jak jakaś ośmiornica z mackami zakończonymi oczami wieloma, welnomena bodajże, która przekształca się w piękną kobietę, aby przekabacić Szninkla i wyciągnąć z niego siły i dać jednocześnie mu wróżbę co do przyszłości świata. To te sceny pamiętam dobrze. Pamiętam, że właśnie kolorowałem je, gdyż brakowało mi koloru. Teraz wracając, przeczytałem ten komiks kolorowy, pomalowany i tutaj ciekawe, ciekawe będzie zestawienie, który komiks lepszy, który komiks lepiej działa na wyobraźnię. To będzie trudne i karkołomne zadanie, aby odpowiedzieć na to, bo czytając to za dzieciaka, ten czarno-biały kolor chyba bardziej działał na wyobraźnię. A dzisiaj, jak zobaczyłem, jak ładnie jest to pokolorowane, no to chciałem zobaczyć, jak to zrobili. I myślę, że obie wersje mają swoje wady i zalety. Ale najważniejsze, zanim powiem... To, że ten podcast jest wspierany przez Patronów Audycji Skóry, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Jeszcze zaraz chyba otworzyć muszę kawkę, możliwość postawienia kawki, chociaż też zapraszam, bo Patronite ostatnio otworzył jednorazowe wpłaty. Tak więc zapraszam, zapraszam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich dotychczasowych patronów, którzy mają dostęp do grupy facebookowej, gdzie materiały są publikowane przedpremierowo oraz bonusy. Bonusy z dodatkowymi rolkami, recenzjami wideo, komiksów, trochę komiksów, troszkę jakiegoś takiego vlogowego gadania. Zapraszam serdecznie sprawdzać grupę, bo tam się pojawiają w tych najnowszych postach najwyżej te materiały przedpremierowe i dodatkowe. I wracając do tego komiksu dzisiejszego Szninkla, zanim opowiem o fabule, to powiem, że ja do tego komiksu przez te całe 20 ponad lat nie wracałem i to nie był komiks, który przekonał mnie do, do bycia komiksowym yy, miłośnikiem, do, do, do częstego czytania komiksów, tego współczesnego komiksu, który rozwinął nie tylko sztukę opowiadania historii yy, w swój w taki gramatyczny, inny sposób. Bardziej traktowałem tego schninkla jako powiedzmy taki komiks klasyczny z historią opowiedzianą po bożemu, po prostu z ładnymi rysunkami, które wtedy takie miały być. Ładnie wyglądający namalowany człowiek, zbroja, walka, sceny ruchu. Dzisiaj mamy już dostępnych tyle komiksów z różną stylistyką, która właśnie była tym głównym krokiem, tym, tym, co zachęcało mnie, aby wejść w głębiej w komiksy i dopiero później jakby wracałem do tych starszych komiksów klasycznych typu, nie wiem, Fistaszki, no, chociażby Rosiński, jakiś stary polski komiks, wiele, wiele tutaj można by wymieniać pozycji z Kultury Gniewu, ostatnio Mandioka i tak dalej, więc no, nie uznajesz Szninkla za komiks taki, który jest współcześnie dobrym komiksem, aby kogoś wprowadzić w tę sztukę. Więc teraz może powiedzmy, czym jest ów Szninkiel, albo kim jest ów tytułowy Szninkiel. E, otóż e, no, jest to coś, e, wydawać by się mogło na początku dla miłośników fantazy. Jak sam twórca scenariusza opowiada... To on mówi tak. Wiedzieliśmy tylko, że Szninkiel miał być odrębną całością, rozgrywającą się w świecie przybliżonym do Tolkienowskiego. Mam na ten temat własną teorię. Bóg stworzył mnóstwo światów i każdy z nich w ten sam sposób sobie podporządkował. Prymitywne ludy wielbią Boga, ale on sprawia, by wyznawcy się od Niego odwrócili. Następnie ich karze, zsyłając potop i inne katastrofy. Pozwala zamartwiać się kilku pokoleniom i podpowiada, że do odkupienia grzechów potrzebny jest Zbawiciel. Wraz z nadejściem Zbawiciela odradza się wiara w Boga, ale i strach przed następną karą, który obecny był w prymitywnej wierze. Oto pokrótce mój pomysł marketingu teologicznego. A jak ten marketing teologiczny jest przełożony na, na fabułę? Otóż Pozwolę sobie przeczytać yy, szybki skrót. To opowieść o planecie Dar, okrążającej podwójne słońce, na której bezustannie toczy się wojna między trzema, tutaj ważne, trzema nieśmiertelnymi, czyli jakby trzema nieśmiertelnymi yy, grupami osobnych, nazwijmy to raz, może, jargotem pachnącym, zębrią cyklopką i barfindem czarną ręką. Głównym bohaterem jest Jon, czy to jest ten Jon, Jon Schninkel, i to jest przedstawiciel niskorosłej rasy przypominającej trochę hobbity. Jest to niewolnik tego wspomnianego Barafinda. Jon przeżywa jedną z cyklicznych bitew nieśmiertelnych, ale zostaje zapomniany na polu walki, dzięki czemu odzyskuje wolność. Niespodziewanie Jonowi ukazuje się czarny monolit, będący najwyższym bogiem Onem. Zgodnie z legendą, szninkiel wybrany przez Ona przywróci pokój na darze. Jon wbrew własnej woli zostaje uznany za wybrańca i wyzwoliciela uciemiężonych szninkli. Przyjdzie mu za to zapłacić najwyższą cenę. Śmierć poprzez publiczną egzekucję przykucie do monolitu. Można by powiedzieć, że to jest taka historia w pigułce i jest to historia no, zbawiciela, stąd też te nawiązania do teologii i liczne odniesienia w recenzjach do świata Tolkiena gdzie jest no, ma, mały szlinkiel, który wyrusza w podróż, aby zbawić ten świat. Bo dostaje moc w scenie stąpienia rodem z Odysei Kosmicznej Stanleya Kubricka, kiedy nagle pojawia się ten monolit w scenie rozmowy, bo tutaj już mamy scenę rozmowy z tym monolitem. U Kubricka monolit stał i właściwie nic nie robił, tylko samo pojawienie się monolitu inspirowało małpy do tego aby rzuciły kość i odkryły myślenie i wykuły w kości przepraszam wykuły Na, nauczyły się używać narzędzi o czyli małpa bierze kość i wali i widzisz że może za pomocą kości coś rozwalić i i to jest spięte tym um, bojem walk trzech nieśmiertelnych rodów, co nie znaczy, że oni są nieśmiertelni, bo w walce na początku książki on, oni wszyscy leżą gęsto trupem. Um, ślinkiel przeżywa przypadkowo i um, ucieka, Pierwszy kolega, którego poznaje, to jest taki sympatyczny, chyba bimbom czy bombom, bom, e, który jest wielką, człagokształtną, silną małpą. Który ma zamiast rąk takie kajdany e, w kształcie takich jakby kolców, że może też nimi walczyć. I oni razem wyruszają w podróż. Potem szninkiel poznaje, powiedzmy to, szninkielkę. I mamy tutaj konflikt typowego Zbawiciela, taki jak jest na przykład, nie wiem, w żywocie Briana, czy on jest rzeczywiście wybrańcem, czy nie, i w jaki sposób mu uwierzyć, on sam też nie wierzy w swojej siły. Do pewnego momentu zastanawiamy się, czy on ma jakieś zdolności specjalne, czy to jest tylko przypadek bo pewne sceny pokazują nam, że równie dobrze tę jego moc rzekomo można tłumaczyć z biegiem okoliczności. Dopiero później, jakby w trakcie książki widzimy, że coś, jakaś większa siła może wpływać na naszego tytułowego schlinkla, może nim kierować, może mu pomagać w pewnych momentach. No Jest tutaj trochę tego nie do powiedzenia. Myślę, że to jest potrzebne tej historii, to niedopowiedzenie. Zdecydowanie. I tutaj lektura uzupełniająca teraz będzie wskazana, bo co rzuca się podczas oglądania komiksu ślinkiel, to oczywiście... No, wybujała fantazja Rosińskiego, którą można zobaczyć, ja też sobie ostatnio przeczytałem książkę, bardzo drogą, wydaną w zeszłym roku Rosiński Fantastyczny, gdzie wydawnictwo Polish Comic Art wydało za cena okładkowa, uwaga, 230 zł, 200 stron. Więc to bardzo, bardzo jest zdrowe, nawet jak na współczesne komiksy, porównawszy, no wiem, mandiokę. Zanurzcie się w niesamowitym świecie science fiction, stworzonym przez jednego roślincę. Wyjątkowe zbiorcze wydanie, które zawiera najbardziej fascynujące komiksy science fiction. W tym ekskluzywnym tomie znajdziecie w służbie galaktycznej z legendarnego magazynu Alfa, pełne akcji kosmicznych przygód opowieści, pojedynek i najdłuższa podróż z magazynu Relax klasyczne historie, które fascynują głębią i atmosferą, komiksy publikowane na ramach, na łamach zagranicznych czasopism Tintin i Spirou, w tym, które zdobyły serca cytelników, nigdy wcześniej niepublikowane materiały, gratka dla kolekcjonerów i fanów, którzy pragną odkryć nieznane strony twórczości genialnego artysty, to jest gratka dla miłośników również komiksów retro. Tutaj ten perlowski, polski komiks pięknie wygląda na tych stronach. I dlaczego o tym wspominam? I dlaczego o tym wspominam przy okazji Szninkla? Po pierwsze dlatego, że ja to wypożyczyłem jakby oba te tomy. I jednocześnie można zobaczyć fantazy w wykonaniu roślińskiego i science fiction. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że to co się rzuca oglądając Szynkiela, to bardzo duża wyobraźnia, wybujała, rozbuchała wyobraźnia rysownika naszego podczas malowania tych planet, stworów, wymyślanie tych wszystkich broni różnych, pokazanie akcji. W świecie science fiction te statki, które on maluje w albumie rośliński Fantastyczny, wydaje mi że się, że są bardziej takie, no jesteśmy obeznani z tym. Dodatkowo jak przeczytacie albo przejrzycie roślińskiego Fantastycznego, to macie tam obrazki na przykład jakie on namalował Stricte pod wydania Tolkien książka, Tolkiena, książek, więc on siedział w tym Tolkienie, i ten Tolkien rzeczywiście no, merytorycznie, można by powiedzieć, przebija w Szninklu. Więc Szninkla na pewno dla fanów Tolkiena, władcy pierścieni, można i trzeba polecić jako komiks no i Jest to na pewno lepszy komiks niż ten komiks pod tytułem Hobbit, który jest ekranizacją komiksową naszego Hobbita, książki tej pierwszej, prequela, Władcy Pierścieni, który to jest komiks taki bardzo łagodny, delikatny, pocieszny dla najmłodszych. A szlinkiel to raczej od lat 18 lektura. Nie dla każdego. Album rośnicki fantastyczny dostał ode mnie ocenę 7 na 10 na lubimy czytać. Obecnie jest tutaj tylko 8 ocen. No podejrzewam, że naprawdę 230 zł cena okładkowa to jest sporo i wielu ludzi może to czytać w przysłowiowym empiku albo pożyczać. Natomiast tu są krótkie formy roślińskiego. Tu są krótkie formy, które sprowadzają się do takich historyjek, jakbyśmy oglądali komiksową adaptację jakichś opowiadań science fiction. Przykładowo mamy tutaj też pomieszanie fantasy z science fiction. Nie pamiętam tytułu tej opowiastki, ale to opowieść, gdzie zaczynamy, obserwujemy rycerza w zbroi na koniu, który wyrusza gdzieś w stronę zamku zrobić jakiegoś questa, przechodzi kolejne przeszkody, walczy z pułapkami, z jakimiś tam stworami, dochodzi do momentu, gdzie jest nagroda i okazuje się, że wykłada się na tej ostatniej jakiejś pułapce i że ta nagroda cofa go do punktu wyjścia całość Okazuje się, że obserwujemy z perspektywy gracza w salonie gier, który wrzuca kolejnego pieniążka, aby jeszcze raz przejść tego questa, tak? Czyli pokazujemy nam no, ulotność tej rzeczywistości komputerowej, która się okazuje być właśnie fałszywą rzeczywistością. Więc to są takie proste pomysły. Proste pomysły, gdzie na przykład dwóch profesorów walczy za pomocą robotów i te dwie wielkie maszyny, takie gigantyczne mechy, nagle obracają się przeciwko tym naukowcom, którzy toczą odwieczny spór na bezludnej wyspie. Oni muszą się zjednoczyć, żeby pokonać te roboty. Yy, mamy też czarno-białe komiksy, mamy kolorowe komiksy, mamy też takie jednostronnicówki, mamy plakaty do Drakuli, plakaty do horrorów paru też bardzo ciekawe, więc warto to obejrzeć. Ale to bogactwo, moim zdaniem, które jest w szniklu tej kreski roślińskiego, to no, przewyższa to. Tutaj jest takie nagromadzenie dziwnych istot, różnych pokrzywionych jakichś starców, małych rzezimieszków małych podróżników rodem z Hobbita. Te, te duże małpy, latające stwory przypominające jakieś latające ptaki połączone z latającymi roślinami. Jeden z tych nieśmiertelnych rodów to właśnie jest opisywany jako jakieś takie żywe stworzenia roślinne. Też są amazonki z zakrytymi twarzami, też jest jakiś hermafrodyta, który jest bardzo zagadkowy i mocno wymalowany. Tutaj jest wiele różnych postaci, tak jak powiedziałbym we wczesnych Gwiezdnych Wojnach albo Star Treku. Bogactwo tych pomysłów, bogactwo z detali, tła, szczegółów planet, jakieś tam małe jeziorka w tle, jakieś e, malutkie roślinki, coś się dzieje w tle, można to obserwować i w kolorze to wychodzi jeszcze bardziej na wierzch ale według mnie trochę kuleją dialogi w tym szinklu, że jakby za dużo jest wszystko krok po kroku opisywane. Trochę właśnie mi to przypomina storyboard, który ma być pod film, niż komiks. No ja oczekuję jednak, że komiks będzie się posługiwał jakąś swoją e, gramatyką bazującą na tym, co jest pomiędzy kadrami, a nie co jest na kadrach raczej. Więc tutaj mamy takie klasyczne opowiadanie tej historii. Czasami tego gadania jest za długo, my wiemy, co mogą powiedzieć i czasami mówią postacie to, co już widzimy na, na obrazku tak jakby, nie wiem, redakcja nie chciała tego tekstu Van Hama skracać na rzecz rysunku. W każdym razie, zmierzając powoli do końca, to spotkanie z tym komiksem po latach było... Taką sentymentalną podróżą, która przypomniała mi, nie wiem, półkę z komiksami, którą wtedy miałem. Przypomniała mi te kadry, które ja malowałem te, te, te kolorem. Przypomniało mi ten stary papier czarno-biały. Przypomniało mi to, że ja w ogóle nie rozumiałem tego komiksu, w ogóle nie wiedziałem o co tam chodzi. W ogóle oglądałem tylko rysunki. Ja tamtego komiksu w tamtych czasach chyba ani razu nie przeczytałem od początku do końca. Więc teraz rzeczywiście chciałem się przekonać, co jako dzieciak w latach 90. miałem na półce i widzę, że ta historia jest no, trochę właśnie jakby historią Zbawiciela, nawiązującą do Chrystusa, który potem jest ukrzyżowany, osadzonym w świecie fantastycznym, który jednak potem przechodzi w nasz świat. Czyli tak jakby to, ta historia jest prequelem powstania e, ziemi, e, życia na ziemi. E, potem wchodzą dinozaury i potem dopiero nastanie świat, który znamy. Czyli ta historia Schlinkla jest przed historią ludzkości, jeszcze przed dinozaurami. No a propos dinozaurów, to jak zobaczycie album rośliński fantastyczny, to tam też są e, dinozaury e, w e, opowieści o o podróżach w czasie właśnie, więc Rosiński też lubił te dinozaury chyba malować. I ten komiks powiedziałbym jest atrakcyjny wizualnie, bardziej niż dla mnie pod kątem fabuły. Jest wartkie zwroty akcji, ten komiks jest powiedziałbym dobrym komiksem przygodowym, komiksem, którego można by dzisiaj może polecić młodzieży, zafascynowanej fantastyką, ale osobiście dla mnie teraz, jak mam sobie wyobrazić właśnie, że zaczynam od tego komiksu przygodę z komiksem, to ja mógłbym mieć mylne wrażenie, że co, co prezentuje dzisiaj komiksowe medium. Bo dla mnie to, co w tym komiksie jest, to jest, to jest dobra historia, na dobry film z fantazy, który ma świetne efekty specjalne, który wygląda, tak powiedzmy, który mógłby zostać nakręcony powiedzmy w latach 80. za pomocą takich praktycznych efektów specjalnych, jak na przykład został zrobiony labirynt, czyli Jim Henson i jego marionetki, musiałyby tutaj wejść do akcji. I to byłby rzeczywiście niezapomniany obraz, no tudzież komiks. Natomiast to, co komiks potrafi dać, to jest również dzisiaj no, jakaś gra z konwencją, próba pokazania pewnych historii w sposób komiksowy, indywidualny. Jakie inne medium tego by przekazać nie mogło. Oczywiście, tutaj wraca cały czas ta sama stara dyskusja, że tutaj widać rękę Rosińskiego, to, to, ten styl, oczywiście, jak najbardziej. To też jest jego indywidualny rys. Tak, tego nie neguję. Ale jednak tutaj opowiadanie tej historii dla mnie jest bardzo takie no, tradycyjne, nie pokazujące takiego efektu wow z punktu współczesności, tego co można w komiksie zoma, z, zobaczyć. No nie wiem, no, na przykład terapia grupowa Manu yy, Lorsenta, pierwsze, co mi przychodzi do głowy tak na szybko. Wiele komiksów z kultury gniewu, tak? Więc plusy i minusy. A polecam, polecam ten komiks ludziom, którzy zwlekali, na przykład omijając Egmont, tak? Jako jako takie prostsze właśnie komiksy, takie niewymagające zaangażowania. No, no i trochę ten szninkiel taki jest, że on większego zaangażowania nie wymaga w nas, bo jest to historia, która sama prowadzi czytelnika przez te zakręty historii, przez te zakręty wydarzeń opowieść, która ma zaskakiwać, tak, ten podział na te 10 zeszytów, które w kolorowym wydaniu są przedzielone takimi kolorowymi, dużymi, no kolorowymi na jedną stronę jakby plakatami takie rozdziały z nazwą e, jakiejś postaci, to one zachęcają, że my w tym rozdziale poznamy daną postać i ta postać rzeczywiście też jest materiałem na, można by to powiedzieć, osobną historię spinów, jak w wieznych Wojnach te, te różne zwierzątka te różne potworki są potencjałem na poboczne historie i, i widać, że trochę każdy jest z innej bajki no, nawet tam się pojawia jakiś nagle e, latający, gadający blaszany robot który no, trochę bardziej pasuje do science fiction niż do tego fantazy. jest to dziwne ale on jest sympatyczny, może jest takim comic relief, więc, więc no, jakoś, jakoś przeszedł Scena walki koloseum, też mi się Gladiator przypomniał, te nawiązania do Tolkiena, do Kubricka, Odysej Kosmicznej są trochę tak ewidentnie włożone, a to co jest osobnego ciekawego w tym komiksie, to mnie się wydaje, że to jest całe to bogactwo tego świata, że ten świat trochę tak żyje i rzeczywiście można jakoś uwierzyć, że jest taka fantastyczna planeta, gdzie, gdzie tyle tych różnych ras ze sobą w funkcjonuje wspólnie, jakoś tam. Podsumowując i kończąc, komiks przyjemny, komiks nie otwierający oczu, tak bym powiedział, komiks oparty na jakimś takim twiście, na jednym, na jednym twiście, który pod koniec wszystko wyjaśnia nam, komiks mający swój urok, Komiks, o którym w ogóle mówię, dlatego że kiedyś się z nim, z nim zetknąłem i paradoksalnie nie był to komiks, od którego chciałem zaczynać e, przygodę z komiksami, bo jakby się urwało, pomimo że za dzieciaka miałem ten komiks, miałem też Torgala, e, miałem też właśnie e, chyba Żbika, miałem, o, tytusa miałem, Romka Asterixa miałem, Kaczora Donalda miałem, Supermanów, Batmanów, zeszyty różne. I ten komiks się wpisał e, wtedy, wtedy się wpisał jakby w, w całe to. W całe to, że komiksy są raczej dla dzieci niż dla dorosłych. Dlatego teraz, jeśli miałbym taką e, wystawić e, cenzurkę, cenzurkę e, to powiedziałbym, że to jest dobry komiks dla młodzieży. Niekoniecznie młodzieży wiekowo patrząc, ale młodzieży komiksowej. Czyli mam na myśli młodzież, która już powoli weszła w świat komiksu i chciałaby zobaczyć, jak to kiedyś komiksy były robione i co tam się działo w smutnych czasach PRL-u. Tym bardziej w tamtych owych smutnych czasach, jeszcze w latach 90., to ja pamiętam, że pomimo, że ten komiks był czarno-biały, to no, on był bogaty, był bogaty wizualnie. Tam się działo, tam coś się działo, ciągle się zmieniało e, z rozdziału na rozdział, e, bo jest i morze, i ląd, i góry, i, i pieczary jakieś, i, i, i właśnie koloseum, jakby mm, lochy, zamki, więc y, trudno było się nudzić podczas tego y, nie, seansu. No właśnie ciekawe, że, że nikt nie nakręcił szninka. Dobra, więc jeśli miałbym wystawić moją ocenę, to wolałbym oceny cyfrowej nie wystawiać w przypadku szinka, dlatego, że jest to w jakiś tam sposób sentyment. A was m, chciałbym zachęcić, że o ile nie słyszeliście o tym czymś nigdy wcześniej, to żeby chociaż spojrzeć na to, jak ten tytułowy Szinkiel wygląda, m, czym różni się od Hobbitów, zobaczcie jakie emocje ta postać w was budzi, bo on jest taki, on jest taki bardziej, no, on nie jest tak sympatyczny jak Hobbit. Tam coś jest takiego, że, no, coś uwiera w tym rysunku. Ten, ten rysunek jest taki nie do końca też łatwy tego szninkla, A, jak mówi hasło reklamowe, szninklem może być każdy. Tak, każdy ma potencjał na bycie szninklem To jest taki trochę everyman, taki zwykły przedczętniaczek, który dostaje szansę, dostaje jakieś wezwanie od losu, i musi podjąć to wyzwanie, to zadanie spełnić. Tak więc typowa historia o bohaterze. Chyba się już nagadałem w kółko, już teraz będę kręcił się. Więc jeszcze raz dziękuję patronom za y, wsparcie. Yy. I do usłyszenia w następnej audycji. Ostatnio dużo to jest coś tych komiksów. Ostatnio też zapraszam do ciekawego zbioru mojego podcastu: trzy mroczne, czarne komiksy, gdzie właśnie trochę jest o takich nowszych komiksach trzy czarne różne komiksy podcast już wisi. Coś zupełnie właśnie innego, coś dającego inne, inne wrażenia niż dzisiejszy komiks fantastyczny. Przypominał mi się też trochę Princess of Bright, Tam były takie szczury, takie szczury zrobione całkowicie analogowo. I podczas czytania też miałem vibe takiej przygody właśnie trochę. Też jest tutaj sporo humoru właśnie, o tym zapomniałem powiedzieć w Szynku. Więc, więc to się czyta tak lekko, to nie jest przytłaczające, jak może być dla niektórych cała trylogia Władcy Pierścieni. Tyle na dzisiaj ode mnie. Do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV na YouTube Trzymajcie się. Cześć.